Po raz wtóry spełniwszy se zadanie, lina Odena udaje się na front, objeżdża pozycję, walczy. W kilka dni po jej śmierci przejeżdżałem przez Iznalos, mieścina górska, Pueblo ze starym kościółkiem i warownym zamkiem z czasów mauretańskich, zagubione w górach o kilkadziesiąt kilometrów od Granady, obleganej wówczas przez oddziały wierne rządowi. Wśród starych gajów oliwnych krzyżuje się tam mnóstwo dróg. Milicjant, który prowadził auto liny Odena, jadącej na najbardziej wysunięte pozycje, zbłądził w tym labiryncie. Front nie był tu zwarty. Podróżników zatrzymały patrole powstańcze. Wówczas Odena odebrała sobie życie. Zwłoki jej podobno wywleczono z samochodu i zawieziono do Granady, gdzie obnoszono je w triumfie po ulicach. Wieść o jej zgonie przebiegła też przez ulice wielu miast i Pueblo z Katalonii i Hiszpanii, wlokąc za sobą smugę Kiru. Mnóstwo ich jest, tych nazwisk znanych zaledwie od kilku miesięcy, sławnych od paru tygodni, które należą już do przeszłości. Oto drugie z kolei. Katalończyk, największy z nich wszystkich, którego śmierć była najdotkliwszą ze strat poniesionych przez rewolucję. Duruti. Przedziwny był żywot tego człowieka. Robotnik, jak Lina Odena, rewolucjonista, wódz, tak, wódz w najistotniejszym tego słowa znaczeniu. Jako robotnik był anarchistą. Przystał do ruchu ludowego, który od dawna już skończył się na całym świecie, wyparty przez marksizm. Ale który tu, w Barcelonie i Katalonii, wciąż jeszcze żyje, a nawet bujnie się krzewi. Historia schizm religijnych zna szereg doktryn jak manicheizm, monoteletyzm, nestorianizm, które srożyły się po świecie zagrażając nawet Rzymowi a potem gasły nagle, aby przywarować gdzieś w jakimś zakątku Syrii, Libanu, Azji Mniejszej kolebce i grobie tylu religii. Hiszpania jest również krajem, do którego niby zwierzyna do legendarnego matecznika w panu Tadeuszu chronią się niedobitki przebrzmiałych doktryn politycznych, aby dokonać tam żywota. Czymże bowiem jest ów karlizm, uporczywie trwający przy życiu, jeśli nie pozostałością legitymizmu europejskiego sprzed stu lat, z epoki hrabiego de Chambord, który odrzucił koronę dla białego sztandaru. A czymże jest z drugiej strony anarchizm, jeśli nie ostatnim schronem Michaiła Bakunina, którego we wszystkich innych krajach zwyciężył już Karol Marks. Dziwna to była postać ten Doruti. Ogień, wulkan, lawina, cały swój szalony rozmach wprzągł w służbę idei rewolucyjnej, od dawna przebrzmiałej, zastąpionej przez inne prądy i energią swą uzdołał tchnąć w nią nowe życie, przywrócić jej rumieńce młodości. Wychowała go robotnicza dzielnica Barcelony o długich, fantastycznie wąskich uliczkach. Wyobraźnie dziecka kształtowały nie baśnie czarodziejskie, ale historie o pistoleros, umiejętność obchodzenia się z dynamitem i granatami ręcznymi posiadł wcześniej niż sztukę czytania. Taktykę rewolucyjną przyswoił sobie nie z podręczników, ale żywcem z zaciekłych bojów, jakie z organizacjami robotniczymi staczała policja Martineza Anidy, ministra dyktatury. Z czasem został syndykalistą. Przeżył cztery więzienia, ciężkie roboty, wyrok śmierci. Tułał się po Europie, nigdzie nie znajdując gościny. W ciągu kilku lat różne kraje wysiedlały go ze swych granic, przesyłając sobie nawzajem jego rysopis. Wreszcie wybucha w Hiszpanii rewolucja. Doruti wraca i z miejsca zostaje aresztowany, gdyż nazwisko jego widnieje na liście najgroźniejszych przestępców. Zaprowadzono go do sędziego śledczego, który, zajrzawszy do akt jego sprawy, bardzo się stropił. W nagłówku widniało wielkimi literami nakreślone przestępstwo, o jakie Doruti był oskarżony. Przygotowanie zamachu na życie jego królewskiej mości. Były to już czasy republiki. Oczywista został natychmiast zwolniony. Nie na długo jednak. Dwa tygodnie temu dowodził wojskami na jednym z odcinków frontu aragońskiego, który dzięki jego obecności bronił się wspaniale. W samej rzeczy okazał się tam znakomitym dowódcą, urodzonym strategiem. W dniu, gdy powstańcy zbliżyli się do Madrytu, zagrażając mu z bliska, także rząd musiał przenieść się do Walencji, Doruti z najdzielniejszymi ze swych oddziałów pośpieszył na odsiecz stolicy. Rozpoczęła się niesamowita epopeja. Faktyczna władza, a już zwłaszcza rząd dusz, spoczął w ręku wodza anarchistów. Wzmocniona obsada przedmieść zorganizowała nie tylko odpór, ale kontratak. Wypchnęła wdzierające się siły powstańców, odrzuciła je za miasto, osłabiła tym niespodzianym oporem ich morale. Z pozycji opuszczonej Madryt stał się Verda Radzyminem, ale zawisły wszędzie sztandary anarchistyczne. To później ukonstytuowano Huntę de Defensa. To później popowracali ministrowie. To wtedy podzielono dowództwo na szereg samodzielnych odcinków, żeby go nie dać Durutiemu. Legenda tego człowieka była zawsze wielka. Obecnie zrobiła się zbyt groźna. Nie był on w swej przeszłości jak Largo Cavaliero członkiem dyktatorskiej Rady Stanu za primo de rivery. Nie odegrał roli podobnej, co u nas Jędrzej Moraczewski, socjalista z BBWR, nie uciekł z Madrytu jak Azania. Owszem, gdy nikogo z wielkich i sławnych tu nie było, aż do burmistrza włącznie, on, katalończyk, a jak wiele znaczy ten separatyzm, przybył tu z garstką na stracone, na beznadziejne. Ale to właśnie oznaczało zdobyć sobie Madryt z jego obrońców. Oznaczało i więcej. Wziąć na siebie, na swe nazwisko robotnicze, całą glorię zwycięstwa. Taka gloria prowadziła do władzy. Taka władza oznaczałaby zaś, że obok marksistowskiej Walencji z Caballero wyrósłby Bakuninowski Madryt z Dorutim i że jednak w tych zmaganiach idei Bakuninowska miałaby piękniejszych moralnie szermierzy. Rewolucja byłaby wtedy nie w Walencji, a w Madrycie. Wodzem jej nie byłby Caballero, a Duruti, Mirażem przyszłości nie ZSRR, a jakaś nowa wielka próba, jakiś wolnościowy komunizm jak oni to zwą lewicowy syndykalizm obiecujący uniknąć dyktatury proletariatu z jej czeką, wszechwładzą GPU, ubóstwianym wodzem narodów Sajuza, omnipotencją państwa, operowymi procesami odstępców od doktryny, sterujący ku innej formie ludowej społecznej przyszłości. Oto co znaczyło przybycie Durutiego do Madrytu. To czym stał się dla jego tłumu, dla jego obrony, dla przyszłych dróg rewolucji. Dlatego oddać mu władzy nie chciano. Epopeja Dorutiego skończyła się nie mniej szybko niż gwiazda Słukowskiego z Egiptu. Padł na froncie. Było to, jak dowiedziano się później, nie na samych liniach, ale o dwa może kilometry od placu boju. Dorutii dojechał tam autem, wysiadł, wydawał jakieś polecenia. Nie wiedzieć skąd, dużo domów było niedaleko, zabłąkała się jakaś kula. Padł na miejscu. Wyprawiono mu pogrzeb wspaniały i wzruszający. Przyłączyli się komuniści i socjaliści. Położono na trumnie olbrzymi wieniec od Largo Caballero. Nie mógł piękniej umrzeć bojowy uczeń Bakunina, syn proletariackiej Barcelony, Don Kiszot, który nie chciał żadnej tyranii, nawet własnej. Było coś niedzisiejszego, dzisiejszego, zeszłowiecznego w jego wizjach w przyszłości bez kołchozu, part biletu i mechanizacji. Ale on sam swoim twardym życiem bojowca bez chwili kompromisu życiowego nie był z naszego wieku. Gdy umarł, stało się dziwnie zrozumiałym, że żyć nie mógł. Prawie, a dziwiono się, że w ogóle żył. Może w bardzo niedalekiej przyszłości wezmą jego istnienie za legendę. Powiedzą, że nie żył wcale, podobnie jak król Artus, który istniał tylko w klechdach normandzkich, jak Krakus i Wanda, jak czarnoksiężnik Merlin, który tylko w bajce brytońskiej zmieniał ludzi i otwierał góry, jak Winkelried, który tylko w legendzie zgarniał w swą pierś wolnego górala wszystkie włócznie żołnierzy cesarskich. Nie zastanawialiśmy się nawet nad tą śmiercią, choć anarchiści snuli ponure przypuszczenia, choć marksizm zdobył przez ten dziwny traf olbrzymi atut do ręki. Stracił najgroźniejszego ze współzawodników. Duruti, cokolwiek by nie mówiono, nie żył, Cokolwiek by nie mówiono, śmierć jego nastąpiła dziwnym, możliwym oczywiście zbiegiem wypadku. I cokolwiek by nie mówiono, przyczyniła się bardzo wiele do tego, by dalszy nurt rewolucji hiszpańskiej popłynął jednym już tylko nurtem. A nawet trudno o nim jednym myśleć, bo tymczasem przechodzą przed nami inni, następni. Więc Ansenio, jeszcze jeden przywódca kataloński, również syn prostego ludu, więc Kol. Marynarz, który ręcznymi granatami zagrodził drogę czołgom nieprzyjacielskim i sam jeden zniszczył ich cztery. I wiele jeszcze innych nazwisk. Długa, bardzo długa lista tych ludzi znanych od dwóch miesięcy, sławnych od paru tygodni, którzy odeszli na zawsze. Najdzielniejsi, najwięksi śmiałkowie. Wszyscy już są po tamtej stronie bytu. W oczach naszych powstaje jakaś, jak gdyby... Walhala cieniów rewolucji, siedlisko dusz nowych bohaterów, geniuszów, świętych, którzy zastąpić mają tamtych dawnych zrzuconych z piedestałów. Lecz równocześnie obok tej walhali, jako jej dopełnienie, powstaje niezgorszy lamus, w którym gromadzi się to wszystko, czego rewolucja nie zużyła, ale co zdegradowała. Tam, w tym lamusie, jest miejsce dla bohaterów z dnia 14 kwietnia 1931 roku, dla Zamory, Leroux i tylu innych. Może w dniu zwycięstwa rewolucji trafi tam również ów prezydent, który na długo przed zagrożeniem Madrytu przez powstańców jeździł na południe składać wizyty i odbierać hołdy. Azania. Gdzie jest dzisiaj, gdy Madryt walczy Azania? Prasa jemu oddana o nim milczy. To prasa anarchistyczna. Z dawna nim gardząca drukuje obok krwawych opowieści z frontu, tego frontu, który wrzyna się w stolice, namaszczone protokołem wzmianki. Dzień Prezydenta Republiki. W dniu dzisiejszym Prezydent Republiki, przebywający na Wilegiaturze w Barcelonie, przyjął w gościnie, odwiedził, odbył dłuższą przejażdżkę autem, zrobił wycieczkę po obietnią, podejmował na herbatce, wydał raut. Dziś propaganda hiszpańska nie próbuje robić zeń ojca ojczyzny. Grafoman i bufon, jeszcze trzy lata temu winny krwawej masakry chłopów karabinami maszynowymi w pamiętnych Casas-Biechas, gracz, który grał na wojnę w kraju, na krew, na rewolucję, ale miał za słabe inteligenckie nerwy, był pierwszym, który uciekł, nim jeszcze Madryt był zagrożony. Pierwszym, który rozpoczął panikę i otworzył swym prezydenckim autem piławiecki rajd na Walencję. Ostał się aż w Barcelonie, bliżej Francji, pewniej. Pamiętałem w dwa dni po jego cichym odjeździe przed Pałacem Królewskim służba znosiła ostatnie kufry prezydenta, przyglądał się tłum madrycki, pogardliwie milczący, drwiący, godny. Prędzej zbierać resztki po ścierwie, wyrwał się głos tłumu. Od brunetek grzmiały armaty długim echem. Po wąskich uliczkach staromieścia, wypadających przed pałac, jak u nas, przed zamek warszawski Tętniła niewidzialna Kordianowska wizja On w stolicy Owłada dział mur On z krwi na wierzch wypłynie To zdrajca A gdy zagrzmi nad miastem dział huk On rycerzy ginących porzuci Ze stolicy wyleci jak kruk Strząśnie skrzydła Do arki nie wróci Tak, rewolucja hiszpańska W niczym nie odbiega od norm Wszystkich rewolucji świata Obala Pożera, niszczy bohaterów pierwszych dni, aby na ich miejsce wywyższyć ludzi nowych, którzy dojrzeli w ogniu walki. I nie zdziwiłbym się wcale, gdyby pewnego dnia bohaterem i wodzem okazał się José Díaz, sekretarz partii komunistycznej. Wszystkich nas czeka ten los, przyjacielu, pisała w swej celi w temple pani Roland Egeria Girondystów. Te słowa streszczające prawo rewolucji, wciąż jeszcze okażą się aktualne, jeśli z kolei spojrzymy na elitę tamtej strony. Iluż mieli dowódców, jakie mnóstwo ich ubyło, więc przede wszystkim Sotelo, człowiek niezaprzeczenie wybitny, który po zwycięstwie puczu miał zostać szefem prawicowego rządu. Zginął. Dalej generał San Jurjo, którego zachowanie się dnia 13 kwietnia 1931 roku Niemało przyczyniło się do obalenia monarchii. Zginął w katastrofie lotniczej w pierwszych dniach rewolty. Po nim Godet. Ten znów był jednym z głównych dowódców spisku wojskowego, demoralizatorem armii, specjalistą od pronunciamientos, Klęska, jaką poniósł na ulicach Barcelony, przesądziła o zwycięstwie mas ludowych Hiszpanii. Jego zaś zaprowadziła przed Trybunał Rewolucji, który wydał nań wyrok śmierci. I jeszcze jeden odszedł w tych dniach, tak groźnych dla Madrytu. Młody był, a mierzył wysoko. José Antonio Primo de Rivera, syn dyktatora, przywódca falangi hiszpańskiej. Rewolucja zastała go w więzieniu w Alicante, gdzie odbywał karę za jakieś przestępstwa polityczne. W tych dniach postawiono go przed sąd i skazano na śmierć. Ubył jeszcze jeden kandydat na wodza. Pusto się robi dokoła generała Franco. Oczywiście powstańcy nie jego predestynowali na swego wodza. Był najmłodszy i najmniej politykujący z generałów. Zostało ich jeszcze kilku Mola, Cabanejas, Keipoderiano. wszyscy trzej wielcy intryganci, czczeni jak fetysze, członkowie Lóż. W rzeczy samej, z chwilą obalenia monarchii, pokwapiono się z udzieleniem dymisji generałom prawicowym. Inna rzecz, że republika nie okazała się taka, jaką sobie byli projektowali spiskowcy z pronuncjamentów. Usiłowali też przerobić ją po swojemu własnymi rękami lub raczej szablami. Było to dnia 20 lipca. Zamach spalił na panewce. Z tą chwilą wszyscy trzej byli powaleni. Zupełnie tak samo jak z przeciwnej strony senior Alcala Zamora. Jedynym wojskowym, który w przeciwieństwie do nich mógł się pochwalić dość mizernym na razie sukcesem, był Franco. Wszystkie bowiem atuty, jakimi tamci posługiwali się w polityce, znalazły się w rękach przeciwników. Były to hasła liberalizmu, postępu. Wielką siłą moralną powstania jest religia. Generałowie poczęli zatem grać komedię. Mola przywraca w szkołach krucyfiksy. Stary wolterianin Cabanellas chodzi na msze. Kejpo Deliano uderza w ton religijny w przemówieniach swoich wygłaszanych w Radiu Sywilskim. Lecz w tych burzliwych czasach komedie nie na wiele się zdadzą. Tak też się stało, że podczas gdy jeden po drugim ginęli Doruti, Odena, Kol i ich towarzysze, śmierć i zapomnienie czyniły spustoszenia w pierwszych szeregach ich nieprzyjaciół, usuwając jakby cudem wszystkich rywali, którzy jeszcze dwa miesiące temu znajdowali się na drodze młodego generała Franco. Ktoś powiedział, że ta wojna będzie początkiem przyszłej europejskiej walki między dwoma światami, komunizmem i faszyzmem. Tak się też stało w istocie. Po cudzoziemskich samolotach, po amunicji, po obcych karabinach, zwykłych i maszynowych, zjawiły się rosyjskie czołgi, wielkie wojskowe ciężarówki malowane na kolor kaki armaty. A po Junkersach i innych narzędziach wojny zjawili się wreszcie i ludzie. I to nie tylko lotnicy obcokrajowi, o których obecności sporadycznej donosiły gazety. Obecnie są to już całe oddziały wojskowe. Zjawili się tu wszyscy Niemcy, Włosi, Polacy, Żydzi, Francuzi. Bronią oni najtrudniejszych posterunków Rosales, Puente de los Franceses, Ciudad Universitaria i Casa del Campo. Cała międzynarodówka antyfaszystowska i komunistyczna przybyła tu, aby ramię przy ramieniu stanąć na przedpolach Madrytu. Po drugiej stronie dzieje się to samo. Polacy z batalionu imienia Dąbrowskiego, oczywiście Jarosława Dąbrowskiego, dowódcy wojskowego komuny paryskiej, mówili mi, że w ciche wieczory w okopach przeciwników słychać polskie pieśni. Polacy, a pełno ich tu wszędzie, opowiadali mi jeszcze, że pewnej nocy wołano do nich spod pinni Casa del Campo Polacy nie strzelać. Jednak strzelali, gdyż jest to znany tu dobrze chwyt Maurów, prosić o pokój, a samym odpowiadać strzałami karabinowymi. To też obecnie ludzie mają się już na baczności. Bratobójcza walka Hiszpanów, jak to się zawsze dzieje w wojnie domowej, wyszła poza ramy jednego narodu i stała się bratobójczą walką wszystkich ludów Europy, zyskując przez to na zaciętości. Jest to całkiem zrozumiałe. Po latach podziemnej walki emigrant włoski ze stokroć większą zawziętością skieruje lufę zenitówki przeciwko Savoja Marketi. Uciekinier Niemiec, całą nienawiść nagromadzoną w czasie trzyletniego pobytu w obozie koncentracyjnym, wyładuje w walce z przeciwnikami Niemcami. Sierp i swastyka splotły się wreszcie w walce, o której marzyły. To nie tylko bohaterowie hiszpańscy, którzy wstąpią, gdy nadejdzie ich chwila, do Walhalli cieniów rewolucji. Ta walka ma znacznie szerszy zasięg. Kryje ona wiele obietnic i gruźb, dla tych, którzy się w nią wplączą, a Manzanares w głębi jaru toczy swe fale, styks i marna tej walki, która pcha ich wszystkich, wielkich i małych, sławnych i bezimiennych, czerwonych i białych, w otchłanne głębiny śmierci. Oczyma Anglosasa Wyrocznie ostał się gruby Amerykanin z ta imieniem Jonathan. To Jonathan przepowiedział, że Madrytu nie wezmą i że Gran Villa będzie zbombardowana. Dziwiło to wszystkich, zwłaszcza pierwsze, bo Jonathan uchodził za sprzyjającego faszystom. Ale to tylko madrydcy kandydaci na prokuratorów w przyszłym trockistowskim procesie, tym razem w Hiszpanii, mogli tak upraszczać. Jonathan nie cierpi faszystów, nie cierpi w ogóle totalniaków. W zasadzie kocha jakąś demokrację egalitarną, prostą bardzo i możliwie zamożną. Dla Europy jest monarchistą. Właśnie najpiękniejszym wykwitem europejskiej demokracji byłoby istnienie królów fotografowanych do każdego niedzielnego dodatku pism, jak podają rękę pucy butom i w tłumie aut czekają posłusznie na sygnał policjanta kierującego ruchem ulicznym. Z królową, możliwie ładną, którą fotografowano by, jak prowadzi wózek dziecinny po bulwarze, obok innych wózeczków prowadzonych przez żony zecerów, aptekarzowe, Wyznaje, że wtedy to i on, Jonathan, chciałby mieć takie baby, prowadzić je na spacer w wózku obok setek innych baby, z owym monarszym baby. Ale naprawdę to Jonathan lubi rewolucję bez rząd i nic. Ktoś opowiadał, że w katedrze prymasowskiej w Toledo, podczas oblegania Alcazaru, zasiadł na tronie prymasów hiszpańskich i że zastaną go później przy biurku Largo Caballero w Ministerstwie Wojny, piszącego kartki do swych znajomych w rodzaju... Dear old Tommy, piszę do Ciebie z madryckiego Ministerstwa Wojny, które było pałacem Duque de la Paz. Siedzę przy biurku, gdzie jeszcze wczoraj urzędował ten poczciwy kabaliero, który teraz jest w Walencji. A ja tu myślę właśnie o Tobie, dear boy. To wszystko może nieprawda, ale przypomina to bardzo Jonathana. Jonathan lubi te rzadkie wypadki, gdy walą się ustalone autorytety, a nie zrodziły się nowe. Człowiek, Jonathan, naśmiewa się wówczas ze skruszałych potęg. Trwaliście wieki, mówi, gieliście karki i zmieniali historię, ale ja was przetrwałem. A potem, gdy rodzi się nowa władza, gdy stawia niezgrabne pierwsze kroki, gdy nowi prezydenci prostują po raz pierwszy swe biusty przed aparatem fotoreportera, Jonathan znów lubi się zjawić. Hi, hi, hi, śmieje się krótkim, rywanym śmiechem. Gdzie to wynieśli tego pentaka? Więc po to tyle napsuli prochu i krwi, po to poburzyli odwieczne potęgi, żeby ten dojdę, w mężę stanu wyprowadzić? I Jonathan odjeżdża wtedy szybko. Może dlatego, że widział już to, co lubi widzieć, może dlatego, że nowa władza nie lubi tych kpiących, pamiętających niedawne oczu. Teraz okazuje się, że wyjeżdża z Madrytu. Jak to? Dlaczego? Widzicie, mówi Jonathan, wszystko skończone. Skończone? Dziwi mi się. Nie wierzcie tego w odniesieniu do szans wojny, mówi Jonathan. Mnie wojna nie obchodzi. Ja nie jestem kawiarnianym znawcą strategii. Nie czuję w sobie poronionego Ludendorfa, niewyżytego Foscha. Mnie obchodzi rewolucja. Otóż teraz pewien etap rewolucji już się skończył. Nawet etap dwóch paralelnie do siebie idących rewolucji. — Nacjonalistycznej i proletariackiej. Rozpoczęła się zaś wojna. Mnie ona nie obchodzi, ale jeśli kogo z was interesuje jej koniec, to również wyjedźcie ze mną. Tu nic nie zobaczycie. — Ale dlaczego? — pytamy. — Dlatego, rozumuje Jonathan, że nie jest to wojna hiszpańska. Dlatego, i to jako człowiek uważam za okropne, że o jej losach przestała rozstrzygać ludzka odwaga będzie rozstrzygać to, czy jednej lub drugiej stronie, to jest oczywiście nie Franco czy Walencji, ale państwom faszystowskim względnie Rosji, uda się dostawić odpowiednią ilość tanków i samolotów czy nie? Czy państwa wahające się, Anglia, Francja, ułatwią tę dostawę jednym czy drugim? Wojna oczywiście potrwa. Potrwa, bo właśnie te państwa, które mogą utrudnić pomoc międzynarodową, Paryż i Londyn, nie są naprawdę za żadną ze stron wojujących. Sterują ku jakiejś niezmiernie dziś dalekiej formie liberalnego kompromisu. Londyn, monarchicznego nawet, Francja, republikańskiego. Nie zechcą tutaj ani komunizmu, ani faszyzmu. Pozwalają, ułatwiają przeciąganie się tej wojny świadomie, całkiem świadomie. Myślicie, że to przypadkiem w pierwszych dniach, gdy Czerwoni zwyciężyli na ulicach i rozgromili wojskowych, Dopuszczono do zupełnie swobodnego wspierania Franco z zagranicy? Myślicie, że to przypadkiem pozwolili, gdy podchodził pod Madryt na te olbrzymie transporty rosyjskie? Myślicie, że to przypadkiem po każdym zwycięstwie czerwonych w tej wojnie nadchodzi zwycięstwo białych i odwrotnie? Nie, moi drodzy. Państwa neutralne, państwa nieinterwencji prowadzą bardzo systematyczną akcję. Utrudniają pozycję tego, który w danej chwili ma przewagę i faworyzują tego, który w danej chwili jest słabszy. Dlaczego? A dlatego, że chcą tu wystrzępić i sojuszników Rosji, i wasali totalistów, zmęczyć kraj wojną, wywołać skłonność do kompromisu, umożliwić jakiś reżim, który byłby ani rybą, ani mięsem. Czy im się to uda? Taka gra może się łatwo skończyć przypadkowym fiaskiem, ale na razie trwa ona blisko pół roku, i realizuje jak dotąd zamierzenia neutralnych. Nie dać nikomu przewagi pełnej. Osłabiać kolejno obie strony. Podstawiać nogę chwilowemu zwycięzcy. Otóż, moi drodzy, mnie wojna nie obchodzi. Mnie obchodzi rewolucja. Jeśli kogo z was obchodzi wojna, radzę i jemu wyjechać. Niech ją śledzi na odległość. Z Paryża, Londynu, Genewy. Tam otwierają się i zamykają śluzy dopuszczające do Walencji czy Burgos dopływ tanków, samolotów armat. Tam reguluje się przewagę na frontach hiszpańskich. Ale mnie nie interesuje to naciskanie gdzieś daleko elektrycznego guzika, który napełnia śmiercią tutajsze elektryczne krzesła. Mnie ciekawi rewolucja. Wyjeżdżam. Rewolucja skończyła się, Jonatanie? Rewolucja, moi drodzy, przerwała się. Teraz jest antrak wojny. Na razie wiemy jedno. Ze śmiercią Drutiego zapadł szlaban na jeden z rewolucyjnych torów. W Hiszpanii w każdym razie nie zapanuje Bakunin, komunizm wolnościowy, syndykalizm anarchistyczny, F.A.I. Greenspin uśmiecha się drwiąco. Jest przekonany, że anarchizm był od początku utopią. Powoli, mój mały. To samo mówiono kiedyś o wizji Marksa, może nawet więcej. Oczywiście to, co zrobiono w Rosji, nie jest komunizmem, ale jest w każdym razie próbą zrealizowania komunizmu. Nie okazało się może, że jest to ustrój lepszy od innych, ale okazało się, że jest on możliwy. Mogłoby tak być z anarchizmem, ale teraz już nie będzie. Nie zdołali wziąć obrony Madrytu w swoje ręce, stracili wodza. A komunizm ma potężnego fora właśnie dlatego, że rewolucja zamieniła się w wojnę. Że w wojnie potrzeba tanków, a te tanki dostarczyć może tylko komunistyczna Rosja sowiecka. Nie, moi drodzy. Z czterech gałęzi Frente Popular, republikanów, socjalistów, anarchistów i komunistów dokonała się selekcja sił. Komuniści okazali się najfortunniejsi. Na jak długo? Chcecie wiedzieć jeszcze, co na razie skończyło rewolucję? Rewolucję zamknęła śmierć młodego Primo de Rivera. Mam wrażenie, że można go było zawsze wymienić. Niestety nie byli na to dość inteligentni czerwoni, a byli na to zbyt ostrożni wojskowi. Proszę się nie gorszyć, uważam, rozstrzelanie tego chłopca za błąd, wielki błąd. Usunięto jednego kontrkandydata do władzy generała Franco. Odjęto potężny handicap falangistom. Falangiści to jedyni współzawodnicy generałów w tamtym obozie. Dziś, gdy nie ma małego Rivery, Franco staje się bardziej niepodzielnym wodzem. Ale też rewolucja tamtejsza z nacjonalistycznej staje się wojskowa, puczowa, generalska. Oto jeszcze jeden skończony etap. Oto jeszcze jedna z możliwości, których odtąd już nie będzie. Widzicie, że z obu stron kandydaci do władzy odpadają kolejno. Anarchizm z Durutim, nacjonalizm rewolucyjny z Riverą. To tak jak przy wyborach prezydenta. Skrutynium pierwsze, drugie, trzecie. Może w międzyczasie wyłonią się jacy nowi kandydaci. Ja właśnie wyszedłem po pierwszym akcie. Przyjdę na późniejsze. Goodbye. A kiedy wrócisz, Jonatanie? Wrócę, kiedy zacznie się na nowo. Gdy skrystalizuje się jakaś władza, ktoś zwycięży i będzie kraj urządzać. Zobaczę, co zrobi ten ktoś z Hiszpanii. Za Alfonsa XIII mieliśmy tu jakąś Asturię sprzed stu lat, jakieś królestwo obojga Sycylii, jakieś państwo kościelne sprzed roku 1848. Republika zapowiada tu współczesną Francję, Skończyło się na jednej więcej republice w stylu południowoamerykańskim, z rewolucją raz na dwa lata, puczem co wakacje, pół dyktaturami i pół rewolucjami. Przez chwilę myślałem, że anarchizm znajdzie tu swe pole doświadczalne, jakie znalazł marksizm nad Newą i Wołgą. Ale nie. Teraz może chodzić o to, czy Hiszpania będzie nowym terenem doświadczalnym faszyzmu czy komunizmu. Anarchizm już odpadł.